Byłoby znacznie mniej wypadków, gdyby zespoły wyjazdowe karetek nie jadały posiłków. Prawo Murphy'ego pochodzi z wiki cytatów. Czytał Krzysztof Siwiński.